Ewangelia Mateusza, rozdział szesnasty. A przystąpiwszy faryzeuszowie i saduceuszowie, kusząc, prosili go, aby im znamie z nieba ukazał. A on odpowiadając, rzekł im, gdybywa wieczór, mówicie, pogoda będzie, bo się niebo czerwieni. A rano, dziś będzie niepogoda, albo ję się niebo pochmurne czerwieni. Obudnicy, Postawę nieba rozsądzić umiecie, a znamion tych czasów nie możecie? Rodzaj zły i cudzołożny znamienia szuka, ale mu znamień nie będzie dane, tylko ono je nasza proroka i opuściwszy je odszedł. A gdy się przeprawili uczniowie jego na drugą stronę morza, zapamiętali wziąć chleba i rzekł im Jezus, patrzcie, a strzeżcie się kwasów faryzeuszów i saduceuszów. A oni rozmawiali między sobą, mówiąc: Nie wzięliśmy chleba, co obaczywszy Jezus, rzekł im: O że rozmawiacie między sobą? Bo małowierni, żeście chleba nie wzięli? Jeszczeż nie rozumiecie, ani pamiętacie onych pięciu chlebów, a onych pięciu tysięcy ludzi, i jakoście wiele koszów zebrali, ani o nich siedmiu chlebów i czterech tysięcy ludzi, a jakoście wiele koszów nazbierali? Jakoś nie rozumiecie, żem wam nie o chlebie powiedział, mówiąc, abyście się strzegli kwasu faryzeuszów i saduceuszów, wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się strzegli kwasu chleba, ale nauki faryzeuszów i saduceuszów. A gdy przyszedł Jezus w stronę Cezaryi Filipowej, pytał uczniów swoich mówiąc, kimże mię powiadają być ludzie syna człowieczego. A oni rzekli, jedni Janem Chrzcicielem, a drudzy Eliaszem, insi też Jeremiaszem albo jednym z proroków. I rzekł im, a wy, kim mię być powiadać? odpowiadając Szymon Piotr rzekł, Tyś jest Chrystus, On, Syn Boga Żywego. Wtedy odpowiadając Jezus rzekł mu, Błogosławiony Szymonie, Synu Jonaszowy, bo tego ciało i krew nie objawiły Tobie, ale Ojciec mój, który jest w niebiesie. A ja Ci też powiadam, żeś Ty jest Piotr, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne, Hadesu. nie przemogą go. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, a cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie niebiesiech. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebiesiech. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie powiadali, że On jest Jezus Chrystus. A odtąd począł Jezus pokazywać uczniom swoim iż musi odejść do Jeruzalemu i wiele cierpieć od starszych i od przedniejszych kapłanów i nauczonych w piśmie, a być zabitym i trzeciego dnia z martwych wstać. A wziąwszy go Piotr na stronę, począł go strofować, mówiąc – Zmiłuj się sam nad sobą, panie! Nie przyjdzie to na ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi – Idź ode mnie, szatanie! jesteś mi zgorszeniem! Albowiem nie pojmujesz tego, co jest Bożego, ale co jest ludzkiego. Wtedy rzekł Jezus do uczniów swoich, Jeśli kto chce iść za mną, niechajże samego siebie zaprze, a weźmie krzyż swój i naśladuje mię. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, straci ją. A kto by stracił duszę swoją dla mnie, znajdzie ją. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby wszystek świat pozyskał, a na duszy swojej szkodował? Albo co za zamianę da człowiek za duszę swoją? Albowiem syn człowieczy przyjdzie w chwale ojca swego z anioły swoimi, a tedy odda każdemu według uczynków jego. Zaprawdę, powiadam wam, są niektórzy z tych, co tu stoją, którzy nie ukuszą śmierci, ażby ujrzeli Syna Człowieczego, idącego w królestwie swoim.